Rozdział dziewiętnasty Odzyskałam przytomność, ale chociaż otworzyłam oczy, widziałam tylko nieskończoną ciemność. Miałam nadzieję, że to dlatego, że jest noc, chociaż pisk, który rozległ się w moich uszach, świadczył, że jest ze mną naprawdę źle. Nie czułam nóg. Do płuc nabierałam tylko minimalne dawki powietrza. Nie czułam bólu. Nie czułam nic oprócz palącego gardła. Woda... Muszę się napić. Tylko to docierało do mojej świadomości. Czułam, że znów odpływam, gdy nagle moja dłoń zrobiła się mokra. Kruple wody wędrowały po moim ciele, przesuwając się w stronę twarzy, aż poczułam płyn w ustach. Jak to możliwe? Pomyślałam i ostatkiem sił przełknęłam wodę, która napłynęła mi do ust. Czyżbym kontrolowała żywioł wody, pobierając ją z otoczenia? Zanim poznałam odpowiedź, zobaczyłam gwiazdy na niebie i zasnęłam Znów otworzyłam oczy Widziałam niewyraźnie brązowe linie na zielonym tle Dopiero po chwili, gdy mój wzrok się przyzwyczaił Zrozumiałam, że to rozłożyste gałęzie pokryte zielonymi liśćmi Korony kilku drzew łączyły się ze sobą Tworząc cień przysłaniający mech, na którym leżałam Czułam, jakby pulsująca krew miała rozsadzić mi głowę Ponownie zamknęłam oczy, a gdy ból głowy zelżał, czułam jak narasta w innym miejscu. Zupełnie jakby wędrował po całym ciele. Znów nie mogłam oddychać i walczyłam o każdy oddech. A gdy tylko płuca uniosły klatkę piersiową, miałam wrażenie, że coś rozdziera mnie od środka. Uniosłam powieki. Nic się nie zmieniło. Delikatne liście nad moją głową nadal falowały kołysane wiatrem. Leżałam w bezruchu, zastanawiając się, czy będzie mi dane przetrwać chociażby godzinę dłużej. Ile właściwie czasu minęło? Co ja tu robię? Czy leżę na skale? Czy tak się właśnie umiera? Czekasz w niepewności, czy zobaczysz jeszcze słońce? Czy zobaczę rodziców? Bliźniaki? Willa? Czy spróbuję jeszcze migdałowych ciastek od czy wsiądę na smoka i będę rozkoszowała się wiatrem bawiącym się moimi włosami? Myśli przepływały przeze mnie, a ja ostrożnie próbując oddychać zaczynałam wątpić, czy przeznaczenie jeszcze coś dla mnie przyszykowało. Czy to właśnie tu, pośrodku niczego, z daleka od bliskich, po oddaniu ojca bez walki nastąpi mój koniec? Czy to możliwe? Nic nie osiągnęłam. Nic nie zrobiłam. Nikomu nie pomogłam. Czy moje pozbawione sensu życie może się po prostu zakończyć? Poczułam łzy, jak wypływają z kącików oczu, spływają po skroniach na ziemię. Nawet nie mogłam ruszyć ręką, żeby je wytrzeć. Poczułam gniew, rosnącą nienawiść wobec sprawców ostatnich wydarzeń wobec Lin, Kichuna, czarnego smoka. Nie, to nie może być koniec nie pozwolę na to poruszyłam palcami. Udało się. Poczułam wilgotny mech, jak łaskocze moje opuszki Zacisnęłam pięści Obróciłam głowę na bok Za drzewami kryła się łąka Ale nikogo na niej nie było Wzięłam głęboki wdech I zaciskając zęby, obróciłam się na bok Usłyszałam wrzask Dopiero po chwili zrozumiałam, że wydobywa się z mojego gardła Łzy ciekły mi po twarzy I znów zabrakło mi powietrza Zobaczyłam piknikowy kosz leżący niedaleko mojej głowy Zgięłam nogę i zapierając się nią, obolała czołgałam się w stronę koszyka. Kiedy znalazł się już na poziomie mojej twarzy, uniosłam powoli rękę i wysypałam jego zawartość. Kanapka? Czekolada? Lek przeciwbólowy? Nie wierzyłam własnym oczom. Kto to przygotował? Gdzie on jest? Myślałam gorączkowo, odwijając tabliczkę czekolady. Wsunęłam ją do ust, powoli odgryzając spory kawałek. Czułam jak roztapia się, momentalnie dodając mi sił i przywracając trzeźwość umysłu. Ugryzłam jeszcze kawałek i podniosłam kanapkę. Wyglądała na świeżą i pachniała żółtym serem, więc nie zastanawiając się długo zatopiłam w niej zachłannie zęby, jakbym jadła najlepszy posiłek w moim życiu. Gdy tylko poczułam, że żołądek trochę się napełnił, połknęłam dwie tabletki przeciwbólowe i zamknęłam oczy, nie będąc pewna, czy świadomie zasypiam, czy to moje ciało żąda regeneracji. Wróciła mi świadomość. Świat zalany był szarą mgłą i przez chwilę znów myślałam, że wzrok płata mi figle. Ciemne chmury powoli przesuwały się po niebie. Nie wiedziałam, czy to wschód, czy zachód słońca. Czy spałam przez godzinę, czy dwa dni. To jednak przestało mieć znaczenie, gdy dostrzegłam czerwonego smoka śpiącego niedaleko na polanie. Poczułam, jak rozpiera mnie euforia i chciałam pobiec w jego kierunku, ale rozdzierający ból przywrócił mnie do rzeczywistości, kiedy tylko spróbowałam podnieść tułów. Na szczęście był to ból, który mogłam znieść. Już nawet nie miałam siły płakać z bezsilności. Schowałam tabletki i resztę czekolady do kieszeni, po czym ostrożnie na czworakach doczołgałam się do najbliższego drzewa. Moje oczy zalała ciemność, a w uszach znów rozległ się pisk. Dopiero po chwili, gdy oddech się uspokoił, widzenie wróciło, a irytujący dźwięk zniknął. Siedziałam oparta o pień wielkiego dębu i szukałam wzrokiem największego patyka. Na szczęście odpowiedni znajdował się całkiem niedaleko. Zamknęłam oczy... Skupiłam zmysły i poczułam jak wiatr łaskocze mnie po twarzy Żywioł pomógł mi i przysunął kij na wyciągnięcie ręki Uśmiechnęłam się zadowolona z siebie Powoli uważając na każdy ruch i kilka razy klnąc z bólu wreszcie się podniosłam Szłam podpierając się kijem, szurając stopami po ziemi Gdy czułam, że zaczyna mi się kręcić w głowie, przystawałam przy kolejnym drzewie i opierałam się o nie ta wielka wyprawa na kilkadziesiąt metrów trwała godzinami. A może dniami? Kilka razy musiałam się położyć, po czym budziłam się całkowicie, tracąc poczucie czasu. Niebo zdążyło się już rozchmurzyć i zachmurzyć, a słońce przejść przez większą część nieba. Połknęłam ostatnią tabletkę i z nadzieją, że nie będę już musiała się zatrzymywać w drodze do smoka, ruszyłam do przodu. Każdy krok zbliżał mnie do celu, aż w końcu mogłam dotknąć stworzenia. Nasze energie zlały się w jedność. Wiedział, że jestem obok, ale nawet nie otworzył oczu. Nawet nie chciałam myśleć, jak źle musi z nim być. Oparłam się plecami o szyję stworzenia i opadłam na ziemię, wsuwając się w przestrzeń pod rozwiniętym skrzydłem. Otulona ciepłem bijącym z brzucha przyjaciela, zasnęłam spokojnym snem, dziękując wszechświatu, że udało nam się przeżyć kolejny dzień. Obudził mnie ryk. Szeroko otworzyłam oczy i nie zwracając uwagi na ból w klatce piersiowej, usiadłam na wilgotnej trawie. Sulirat stał na polanie kilka metrów za mną z rozłożonym skrzydłem, w które głową uderzał żółty smok. Zostaw go! Krzyknęłam i podniosłam się, ale smoki nawet na mnie nie popatrzyły. Żółty smok odsunął się kawałek i naparł całą siłą na skrzydło Sulirada. Ryk smoka zadzwonił mi w uszach. Kulejąc, podeszłam bliżej. Przygotowałam żywioły, żeby móc zaatakować, ale gdy żółty smok obrócił głowę, rozpoznałam w nim smoka Haminga. Co tu robisz? — Haming? – spytałam z nadzieją w głosie. Smok zamknął oczy i spuścił głowę. Ścisnęło mi się serce. Zawiodłam wszystkich. Podeszłam do Sulirada, który opadł bezsilnie na ziemię. Dopiero teraz dostrzegłam, że jego skrzydło było rozszarpane, a z kilku ran nadal sączyła się krew. Czy ty... czy ty nastawiłeś jego skrzydło? Spytałam, mimo że znałam odpowiedź. Nagle wszystko stało się jasne. Dziękuję. To ty przeniosłeś mnie z tej skały i przyniosłeś koszyk z jedzeniem. Pewnie ukradłeś jakimś turystom. Uratowałeś mnie. Dokończyłam i położyłam rękę na nozdrzach pokrytych żółtymi łuskami. Przepraszam. Znów nie mogłam powstrzymać łez. Przecież wiedziałam, że Lin jest zrajczynią. Dlaczego nic mu nie powiedziałam? Może byłby ostrożniejszy? Pomyślałam. Jak mogę ci pomóc? Zwróciłam się do żółtego smoka. Stworzenie odwróciło głowę w stronę szczytu góry. Chcesz tam lecieć? Nie byłam pewna, czy mój stan na to pozwoli ale czułam, że muszę z nim pójść. Niedługo wrócę. Odpoczywaj, powiedziałam do Sulirada, który zamknął oczy. Z trudem wdrapałam się na smoka, pomimo że był znacznie mniejszy od czerwonego. Dopiero teraz zobaczyłam, że na jego drugim boku brakuje sporo łusek. Starożytny też ich zaatakował. To musiało być miejsce, w które wbił się róg czarnego smoka, czyli mógł też sięgnąć Haminga. Nie chciałam nawet sobie tego wyobrażać. Smog delikatnie odbił się od ziemi i lecąc jak najniżej, po kilku minutach dotarł do celu. Dla mnie lot trwał całą wieczność. Wnętrzności wędrowały mi w górę i w dół, a płuca zalewała fala gorąca i nie mogłam nabrać powietrza. Z każdą sekundą słabłam, ale gdy zobaczyłam skały na szczycie, od razu wróciła mi świadomość. Bo to było ostatnie, co widziałam przed upadkiem. Ile czasu minęło... Czy ktoś mnie szuka? Co z Willem? Lin powiedziała, że wróci z nim na wyspę. Wszystkie wspomnienia wróciły ze zdwojoną siłą. Miałam nadzieję, że znajdę na szczycie cokolwiek, co pomoże odnaleźć tatę. Pomimo przeszywającego bólu, zeszłam ze smoka od razu, gdy wylądował. Nie mogłam już stracić ani chwili. Musiałam wszystko naprawić. Zamknęłam oczy, przywołując intuicję i powoli podeszłam do miejsca, w którym widziałam tatę po raz ostatni. Byłam na samym szczycie góry. Przepaść, która kryła się za gałęziami, rzeczywiście nie dawała szans na przeżycie. Ale Kichun nie zauważył, że kilka metrów niżej jest pojedyncza skalna półka, na którą spadłam. Szczęście czy przeznaczenie? Nic na świecie nie dzieje się przez przypadek. Przypomniały mi się słowa Wiktorii. Wzdrygnęłam się. Szłam, jakby ktoś mną sterował – Zatrzymałam się między dwoma ogromnymi kamieniami zaraz przed urwiskiem. Pomiędzy nimi leżała mała tabliczka wetknięta w szczelinę. Taka sama, którą miała mama. Moja ostatnia nadzieja na kontakt z tatą zniknęła. Mogłam napisać do mamy, ale nie wiedziałam, jak to wszystko ubrać w słowa, które zmieściłyby się na tak małym kawałku drewna. Wytłumaczę jej wszystko, jak dotrę na wyspę. Postanowiłam i wsunęłam tako do kieszeni. Rozejrzałam się dookoła, ale już nic więcej nie znalazłam. Popatrzyłam na smoka, który wpatrywał się we mnie z nadzieją w oczach. Jednak nie miałam dla niego żadnych wiadomości. Ani śladu Haminga. Odpoczywałam i kurowałam się jeszcze przez kilka dni, żeby mieć siłę na podróż. Miałam wrażenie, że z każdą godziną skrzydło Sulirada wyglądało coraz lepiej, Byłam pod wrażeniem jak szybko się regeneruje i dziękowałam że dostałam chociaż na miastkę takiej siły Natomiast smok Humminga robił się coraz bardziej osowiały i ponury znikał na jakiś czas czasem wracał przynosząc nam coś do jedzenia Oswoiłam się z myślą że kiedy leżałam na skale moje ciało przyciągnęło wodę żeby przeżyć czyli panowałam też nad żywiołem wody więc gdy tylko chciało mi się pić, używałam swojej mocy, by zgromadzić odpowiednią ilość wody. Tego ranka obudziłam się zaraz przed wschodem słońca i wiedziałam już, że to właśnie dziś wrócimy na wyspę. Dziś wszystko się zmieni. Już nigdy więcej nikogo nie zawiodę. Gdy Sulirat też się obudził, przelecieliśmy razem nad lasem, w którym dochodziliśmy do siebie, żeby upewnić się, że jesteśmy gotowi do dłuższej podróży. Umyłam się w pobliskim strumyku, wyrzucając zniszczoną czarną skórę i podkoszulek. Ciągle zastanawiałam się, ile czasu tu jestem. Pogoda w ogóle się nie zmieniła, od kiedy wylecieliśmy z wyspy, więc nie może być tak źle. Miałam szczęście, że żółty smok przyniósł dla mnie ubrania, które zapewne wcześniej były czyimś mokrym praniem wywieszonym na sznurku. A potem ludzie się dziwią, że im skarpetki znikają. Zaśmiałam się, naciągając dwie różne skarpetki na gołe stopy. Włożyłam męską koszulkę i za duże, poprzecierane dżinsy. Kości przebijały mi się przez skórę. Nigdy w życiu nie czułam się tak źle w swoim ciele, jednak to nie było teraz ważne. Miałam misję do wykonania. Musiałam wyznać prawdę o lin. Gdy tylko wzbiliśmy się w niebo, gotowi do podróży, dołączył do nas żółty smok, który wyglądał na niebie jak ogromny promień słońca. Minęliśmy zbocze góry i nagle to poczułam. Intuicja. Skupiłam się i przekazałam informację smokowi. Zmieniliśmy kierunek lecąc w dół. Mijaliśmy szare skały pomiędzy przepaścią, która zdawała się nie mieć końca. W końcu dotarliśmy do kamiennego dna, pokrytego jaskrawym, miękkim mchem. Silny zapach wody unosił się w powietrzu i dopiero po chwili zorientowałam się, że część zieleni to zakwit na podziemnym jeziorze. Zeskoczyłam ze smoka i prowadzona intuicją szłam wzdłuż jego brzegu. Serce mi biło tak mocno, jakby chciało wyrwać się z piersi, a umysł zatopił się w smutku. Uczucie przybicia i samotności zalało mnie niespodziewanie i było tak silne, że jedyne na co miałam ochotę to usiąść i płakać. Czy to moje uczucia? Pomyślałam i wtedy go zobaczyłam. Leżał na plecach z nienaturalnie skręconą głową w wąskiej szczelinie między skałami. Dlatego smok potrzebował mojej pomocy. Nie mógł go dosięgnąć. Usiadłam nad ciałem i zaczęłam płakać. Potrzebowałam dłuższej chwili, żeby się uspokoić. Popatrzyłam na nieruchomą twarz i dotknęłam ręką zimnych powiek, zamykając je. Prawy bok miał rozdarty i wszystkie wnętrzności na wierzchu. Nie miał szans. Jeden z kolców smoka musiał go przebić na wylot, skoro haming nie żył. Co czekało jego smoka? Zwariuje? czy zostanie zabity przez swoich braci. Nagły dreszcz wstrząsnął moim ciałem. Trzęsłam się cała, plecy wygięły mi się w łuk. Znów nic nie czułam. Byłam w innym miejscu. Tu było spokojnie. Nie było ciała, nie było żadnego istnienia. Tylko ciemność. Zobaczyłam obrazy, które przesuwając się, pokazywały historię, którą miałam poznać. Widziałam stojącego nad jeziorem Humminga, do którego podszedł Ekawir i zawiesił mu naszyjnik na szyi. Widziałam, jak Humming się uśmiecha. Stali razem, trzymając się za ręce i śmiejąc, po czym połączyli się w pocałunku. Nagle obraz się urwał, a dreszcze zaczęły mijać. Leżałam na ziemi, próbując złapać oddech, a smoki wpatrywały się we mnie gotowe, żeby zareagować. Dałam im znać, że wszystko w porządku i znów zbliżyłam się do ciała przyjaciela. Co to było? Co chciałeś mi przekazać? Spytałam szeptem i wtedy zauważyłam na jego szyi złoty naszyjnik. Taki sam jak w wizji. Odpięłam go i włożyłam do kieszeni. Przekażę mu, wyszeptałam. Ujęłam ciało Haminga pod ramiona i przeciągnęłam w miejsce, w którym mógł je przejąć żółty smok. Nawet nie zastanawiałam się, czy czuję ból, czy zmęczenie. Ja się teraz nie liczyłam. Smok pochylił głowę i położył na klatce piersiowej chłopaka. Stał tak przez chwilę, a ja niemal namacalnie czułam bijącą od stworzenia rozpacz. Już nic nie będzie dla niego takie samo. Wszystko się zmieniło. Kiedy przez nieznany mi czas leżałam bez czucia na mchu, nie miałam nawet nadziei, że znów będzie mi dane się tu znaleźć. Jednak udało się. Znów leciałam na smoku, a wiatr przyjemnie owiewał mi twarz. Nawet brak gogli i odpowiedniego stroju zupełnie mi nie przeszkadzał. Jednak nie potrafiłam do końca cieszyć się z powrotu na wyspę. Wciąż miałam przed oczami ciało Haminga leżące w dole wykopanym przez jego smoka. Zaraz po tym, jak z trudem wydobyłam go ze szczeliny, polecieliśmy na łąkę, żeby oddać mu cześć i uwolnić pozostałą energię. Pamiętałam oczy jego smoka. Pełne żalu, smutku, rozpaczy. Byłam pewna, że do końca życia nie zapomnę tego spojrzenia. Gdy przykryliśmy ziemią ciało Haminga, przyłożyłam ręce w to miejsce. Poczułam resztę jego energii, która z każdą chwilą rosła, a ja czułam, że muszę ją uwolnić. Trzymając wciąż ręce na kurchanie, przywołałam żywioł wody. Zamknęłam oczy i tak jak z żywiołem wiatru wyobraziłam sobie wodę, która mnie otacza. Wodę w moim ciele, głęboko w ziemi, w drzewach, liściach. Przywołałam ją, czując jak moje ręce robią się wilgotne. Ciało przyjaciela pokryło się wodą, która zabrała pozostałą energię, po czym oddała z powrotem do ziemi. Teraz będzie mógł odejść. A ja poczułam spokój. Również spojrzenie smoka zmieniało się z każdą chwilą. Gdy już mieliśmy odlatywać, popatrzył mi w oczy. W jego oczach dostrzegłam tylko jedno. kędzie zemsty. Sprawię, że zapłaci za to, co zrobił. Obiecuję, powiedziałam. Odpowiedział kiwnięciem głowy Znów poczułam, jakby ktoś mi wszedł do głowy Tym razem było to bardziej bolesne Złapałam się za skronie, które pulsowały intensywnie Arti. Głos był inny niż Sulirada Z trudem kiwnęłam głową Poznałam imię Smoka Haminga. Arti. wierzę, że jeszcze się spotkamy Pomszczę go Szepnęłam do smoka, który wpatrywał się we mnie przez chwilę ciemnymi oczami, po czym wyzniósł się wysoko.